Radio zoologiczne zokast www.zokast.pl Łukasz Audycji Zoologikus Kust. dobry, witam Was w dzisiejszej audycji w Radiu ZOKA. Z tej strony mówi Krzysztof Burzyński, audycja Zoologicus. Dzisiaj mamy audycję z naszym gościem, który jest na linii telefonicznej. Za chwilę, zanim jeszcze przedstawię naszego gościa, to taką zrobię krótki wstęp. Otóż kilka miesięcy temu jadąc z samochodem moim znajomym, było już późno, wieczór wracaliśmy do miasta z dalekiej podróży i zauważyliśmy, że coś przed, przed naszą drogą, jak za jednym z zakrętów coś zaczęło iść po drodze, takiego białego koloru, bliżej nieokreślonego wyglądało to tak dziwnie, że się zatrzymaliśmy kiedy wysiedliśmy, okazało się, że był to jeż, który próbował który wsadził swój ryjek do jogurtu pustego takiego pudełeczka i nie mógł z niego wyjść, ale to z jednej strony wszedł na, na drogę, ale z drugiej strony to mu też troszkę uratowało życie, że, e, że, że był widoczny dzie, dzięki temu. Ehm, I dzisiaj będziemy właśnie o tym mówić, będziemy mówić Ciech. o jeżach. Przed nami jest em, prezes Stowarzyszenia Nasze Jerze, em, Zembrowski Jerzy. Ehm, witam serdecznie pana. Dzień dobry, witam. E, więc moje pytanie pierwsze będzie takie, e, skąd w ogóle przyszedł pomysł na stworzenie takiego stowarzyszenia? Bo nie jest to typowe stowarzyszenie. No, nietypowe, nie wiem co to jest typowe, bo że to stowarzyszenia, zajmujące się kotami, psami mogą być typowe, bo rzeczywiście takich stowarzyszeń w Polsce jest wiele, bardzo wiele. Natomiast e, skąd jeżami? E, po, e, powód był pod, podobny jak pan teraz określił spotkanego tego jeża, tylko, że nie był to zwykły jeż spotkany, a pięć lat temu, no wiem, już teraz to będzie sześć lat temu, moja małżonka, niedaleko naszego domu, a mieszkamy pod miastem, mhm. na drodze, zobaczyła rannego jeża, który leżał tam na boku i wjeżdżał nóżkami, krew leciała z jednej z łapek i po prostu niezdarnie leżał, nie mógł stać. No i kiedy z żoną mnie zawołała, podeszliśmy, i okazało się, że ten jeżyk biedny leżąc na boku tak błagalnie patrzył wzrokiem na nas, że my niewiele miesiąc chwyciliśmy go do pudełka, do samochodu i po... objeździliśmy kilka lecznic. Okazało się, że jedna zamknięta, w drugiej nie chcą jeża przyjąć. W trzeci odmówili też, bo nie znają się na jeżach. No i to był jeszcze ranny, nazwaliśmy go Jasiek, a to stąd, że później dopiero już jak go troszkę podleczyliśmy pokazał, co potrafi, a mianowicie całą noc chodził i biegał i myśmy byli tym zdziwieni i przerażeni, możliwe, że coś jest z nim nie tak, no bo jesz całą noc biegał, całą noc nawet na sekundę się nie zatrzymał, no to nazwaliśmy go Jasiek Wędrowniczek i stąd nazwa Jasiek. I tego jeża żeśmy nie uratowali, to znaczy próbowaliśmy co można, on był z nami 3,5 miesiąca, yy, jeszcze przez pół zimy, bo to, to co znaleźliśmy jeża to była jesień późno, to był chyba, bodajże, październik, no i później się okazało tak, że my tą łapkę już mu wyleczyliśmy, już tam po trzech tygodniach już nie, nie było w porządku, ale pan aż cały czas chodził i się przewracał, więc nie mógł utrzymać równowagi. Dosłownie po jego kilku krokach przewracał się i nie mógł już potem wstać. No więc wiedziałem, że i tak musimy go trzymać do, do wiosny, przez zimę u siebie. No to ja z garażu wyprowadziłem samochód, a w garażu zrobiłem Jaśkowi takie kanały. Skupiłem mhm. deski i z desek wbiłem yy, takie kanały na szerokość od siebie deski odległe o jakieś 12-13 cm i w ten sposób ja się tymi kanałami sobie chodził i się nie przewracał, bo jak chciał się przewrócić nie mógł do tego, żeby miał te deski, deski no tak. wspierały. no i żeby jemu nie było nudno, to po pierwsze te kanały to nie były takie tam i z powrotem tylko ja zrobiłem dosłownie mozaikę tych kanałów, no najlepszy dowód że łączna długość tych kanałów wynosiła ponad 60 metrów no to sporo już było tak bo ja to zrobiłem na zasadzie takiej coś w rodzaju i serpentyny jakiś takiego labiryntu Labirint. Tak, takich boków. Te kanały się między sobą też przecinały, czyli on nie musiał chodzić cały czas koło tym jednym, więc były odnogi, ale wszystkie miały tę samą szerokość. No i oprócz tego ja jeszcze porobiłem tak, że zbudowałem w tych kanałach takie falbanki z takiej, z takiej pociętej starej spódnicy żony z Teksasu, takiego materiału Teksas i porobiłem w tych falbankach pozatykałem mu rozmaite gałązki. Tu je jakieś tam patyki z drzew, strawy takie z pola, te twarde, no do tego stopnia, że on miał chodzić, nie chodził, po prostu wąchał to wszystko, bo on się czuł jak w lesie, że tak powiem, te kanały były z dwóch stron, na całej długości miał pozatykane te te. Oprócz tego mu jeszcze przyniosłem liście suche z klonu, więc on w tych liściach sobie tam chodził, grzebał i spał <śmiech> i wszystko było dobrze, tylko, że dopóki go jak on siedział w tych kanałach, to on chodził. Chodził, spał, jadł, mhm. pił. Ale kiedy wynosiliśmy go na przykład tak już poza kanały, na teren płaski, na przykład w garażu czy w pomieszczeniu, no to on po prostu nadal robił parę krotków swoich i się przewracał i znowu leżał. No i patrzymy, że po dwóch czy trzech tygodniach nie było żadnej poprawy. To pojechaliśmy jeszcze raz do weterynarza, który stwierdził, że on prawdopodobnie ma uraz psychiczny. No bo te wszystkie urazy mechaniczne już się wyleczyli. Zostały mu jeszcze jakieś urazy psychiczne i to powoduje, że on ma jakiś tam ten błędnik zaburzony czy coś i nie może tej równowagi utrzymać i pada. No i lekarz powiedział, że w takim razie on da mu serię zaszczyków, które mają tam jakoś stymulować ten układ nerwowy i przywrócić mu ten zmysł równowagi. No i chodziliśmy potem z tym jaśkiem biednym przez dwa tygodnie na zaszczyki, dwa razy dziennie, bo dostawał rano i wieczorem. Nie było żadnej poprawy lekarz się poddał, powiedział, że już on nic nie może wymyśleć. no to znaleźliśmy innego ten inny też tam badał, macał, stwierdził że Jasiek ma zapalenie płuc nie wiem z czego on to stwierdził, znowu Jasiek dostał serię antybiotyków później a nadal tej równowagi nie odzyskiwał później tam jakiś człowiek, który niby był w Polsce mądry o, o jeżach poradził, żeby dać tam jakiś lek ten lekarz stwierdził, że on może to podać czemu nie Chociaż tak trochę się krzywił, ale podał. W sumie ten Jasiek dostał ponad 40 zaszyków. Jednego Jaśka kuli, kuli, kuli, no bo to trwało długo. I e, żadnej poprawy nie było, ani nawet na milimetr. No i któregoś dnia, no, zimą, ten Jasiek zasnął. Bo no, on chodził, chodził, ale spał. Bo no, normalnie spał, budził się, w dzień spał, całą noc chodził po tych kanałach, a w dzień spał. No i w dzień zasnął, ale już się wieczorem nie zbudził, nie chodził no i podeszliśmy do niego, on oddychał, normalnie oddychał i spał, no i wtedy wyczytaliśmy gdzieś tam, bo to były nasze pierwsze kontakty z jeżami, nie mieliśmy żadnego pojęcia w ogóle, nawet więcej, ja, ja wtedy z żoną nawet nie wiedziałem, że jeż w nocy chodzi, o w mhm. e, szczegółów jeszcze nie wiedzieliśmy nic o jeżach, nie znaliśmy, no i kiedy tam gdzieś się dowiedzieliśmy, że jeże zimą hibernują, a u mnie w garażu rzeczywiście była temperatura taka gdzieś tam 11, może 13 stopni, nie więcej, My stwierdziliśmy, że on pewnie zahibernował i tak też się stało, bo on zahibernował, spał na boku, oddychał, co prawda po wodzie oddychał, ale oddychał. No i on tam spał, hibernował, to myśmy go jeszcze przykryli siarkiem, żeby tam było cieplej trochę. I on sobie spał, no i bodajże po dwóch czy po trzech tygodniach, a zaglądaliśmy do niego mniej więcej tak raz na tydzień. Mhm. No a potem zajrzeliśmy, że ona mówi, słuchaj, Jasiek nie oddycha. No i żeśmy przy nim dyżurowali z żoną, nie przesadzę, ale chyba z 5 czy godzin, nasłuchując pilnie, chociaż na jeden oddech. Nic, żadnego oddechu. No i stwierdziliśmy, że chyba nie żyje. No to jeszcze poczekaliśmy kilka dni, ale już jesz, wtedy zesztywniał kompletnie, już nie miał żadnych, już nawet siły prostowo, bo na początku jak spał, to był tak fajnie zwinięty a potem się już w ogóle wyprostował, te łapki były sztywne kompletnie i zimne. Zbadałem temperaturę jeża, to wynosiła tyle co otoczenia, czyli 11 stopni, no to znaczyło, że... I, się nie żyje. To, no. I że nie żyje, tak, potem jeszcze żonę, jeszcze poczekamy, no to poczekaliśmy, jeszcze parę dni, już zaczął Jasiek śmierdzić. Po, po prostu już on przestał, przestał żyć, tak, no i Jaśka zakopaliśmy z wielkim burer, z płaczem żony, no i z moim też takim <śmiech> żalem do tego wszystkiego, że jednak nie uratowało się biedaka. No i potem żeśmy zaczęli studiować, znaleźć, szukać ludzi, którzy się trochę na tym znają. się okazało, że... Czy są tacy ludzie? Poważów. W Polsce nie ma. Właśnie, no, nazwijmy to, że... Nie, nie znaliśmy. Trafiliśmy na jedną osobę, panią Pudyńską z, z Warszawy, która skończyła SGGW i akurat robiła dyplom z I to między innymi taka od niej też. Dowiedzieliśmy się, że po pierwsze na studiach w Polsce weterynaryjnych, na żadnej uczelni, nie ma nic o jeżach, nie uczą się, po prostu nie ma w programie. Jest to wszystkich w i ptakach i co tam jeszcze można wymyślić, natomiast na jeżach nie ma. To też jest jakiś taki, że tak powiem, jakaś dziura w programie z no bo w końcu, jeżeli w Polsce jeże są, a o jeżach się weterynarze nie uczą, no i dowiedzieliśmy się, że właśnie nikt się jeżami nie zajmuje. Dowiedzieliśmy się wówczas, że jeże są objęte ochroną ścisłą, i zresztą nimi nikt nie zajmuje. No to stwierdziliśmy tak, żeby, żeby te, ten wysiłek nad tym Jaśkiem, żeby ten biedny Jasiek nie przeżył, to żeby nie poszedł na darmo. Aha, jeszcze jest coś wtedy dowiedzieliśmy się właśnie e, o tej pani, że Jasiek po prostu został zatruty. Że on dostał tak dużą dawkę tych leków, no bo ponad 40 zastrzyków. Zoniósł i wiesz co w trawie pisze Że Jesz spłoszony nie ucieka. To jest właśnie, nie wiem czy to nie jest jedyne zwierzę, które tak reaguje na niebezpieczeństwo. Wszystkie że inne nie wierzaki. ucieka. Proszę pana, sarny, jelenie, dziki, kogo pan chce, koty, psy, jakiekolwiek zwierzaki, jak widzą niebezpieczeństwo, nie wiem, huk, strzał, jakieś wibracje, dźwięk, coś, to on ucieka, bo to jest jego odruch. Natomiast jesz, zamiera w bezruchu. Hmm, ciekawe. Czeka, czeka na niebezpieczeństwo. Jak niebezpieczeństwo się zbliży, wtedy je zwija się w kulkę stroszy igły, bo to jest jego obrona. I taki spychacz po prostu miażdży jeża, bo jeż nie ucieknie. No to... jeż, żeby nie wiem, co... Proszę pana, jeż nie wie, co to jest ucieczka, od razu mówię. He. Jeż jak ma niebezpieczeństwo, zamiera w bezruchu. I te wszystkie spychacze, buldożery po prostu zmiażdżyły. I, I to różnie. Zmiażdżyły dorosłe jeże i zmiażdżyły te noworodki, bo jeże się rodzą dwa razy w roku. I to wszystko zostało skasowane, dlatego je, że zostały objęte ochroną, ponieważ jest ich coraz mniej. Jak dalej, proszę zobaczyć, teraz jest moda na rozmaite autostrady. Owszem, społeczeństwo się jakby z jednej strony cieszy, bo, bo nie musi tam jeździć tymi podrzędnymi drogami i szukać na mapie, którędy ma jechać i tak dalej. I poza tym są to wąskie ulice i nie zawsze przystosowane do dużego ruchu. Natomiast autostrada, czy trasa szybkiego ruchu, proszę bardzo, wulej dusza, można pędzić. Tylko proszę zobaczyć, że taka zwykła ulica razem z poboczem, to ma tam, nie wiem, 15 czy 12 metrów szerokości. Natomiast takie trasy szybkiego ruchu razem z poboczem i z tą strefą, to mają 100 metrów szerokości albo więcej. I ten pas, żeby uzyskać, to żeby zbudować te drogi, trzeba było wyciąć. Wyciąć drzewa, wyciąć krzaki, wyciąć zarośla, ponieważ no, trasa musi mieć swoje miejsca. Jeszcze zjazdy, najazdy, rozjazdy. Pęple. I przy okazji każdego napotkanego jeża, tak? Oczywiście, w tych, bo gdzie żyją jeże? Jeże nie żyją w lasach. Jeże żyją zawsze na obrzeżach lasów. Jeże żyją na miejscach takich właśnie nieużytków, gdzie rosną dzikie haszcze, pokrzywa do kolan czy wyżej. Chodzi o to, że im bardziej zaniedbany teren, to tym lepsze jest środowisko na jeży, dlatego że tam nikt wtedy nie chodzi, nikt ich nie niepokoi, a one tam żyją wtedy. No i właśnie w związku z tym, że yy, raz, że urbanizacja w postaci właśnie tego, tej działalności deweloperskiej w miastach, drugie, te wszystkie drogi, parkingi, przecież te, to wszystko spowodowało plus jeszcze strzyżone trawniki i strzyżone jeszcze parki, w parkach też grabione liście, bo, bo przecież ktoś wymyślił, że jak jest park i spadają liście, to te liście trzeba zgrabić. Mhm. Więc grabi się, trawy są wystrzyżone, wszystko wy, wy, wymiecione, wy, odkurzone są zbieralki, które liście też wciągają jak odkurzacz. I co to jest za środowisko? To, to, jest, to, to wygląda jak e, krajobraz z bajki taki rysowanej przez dzieci kredką. Natomiast tam nie ma żadnej natury. No i jak nie ma natury, nie ma jeży i teraz Pana pytanie, czy warto dokarmiać. Otóż gdyby nie te właśnie rabunkowe działania człowieka, nie trzeba byłoby jeży dokarmiać. Natomiast dlaczego warto dokarmiać i to przez cały rok? Dlatego, że jeżeli ktoś spotka między blokami gdzieś tam kawałek Kwerku, on tego nie widzi, ale jeż tam gdzieś śpi, ale wieczorem jeża zobaczy i gdzieś ten jeż znalazł jakiś tam zaułek, miejsce, gdzie on może tam spać, mieszkać, to jeżeli my go dokarmimy, to ten jeż nie pójdzie szukać karmy dalej a jak nie pójdzie, to nie wpadnie pod koła, czy nie kopnie go chuligan, czy nie zaatakuje jakiś ostry pies. A więc, jeżeli dokarmiamy, to ratujemy, bo w ten sposób pies zjedzony nigdzie nie pójdzie, on pójdzie sobie spać, albo pójdzie tam już skąd przyszedł, natomiast nie będzie chodził, szukał karmy. Bo wszędzie wystrzyżone, wszędzie wygrabione, gdzie on to karmy ma znaleźć? jeżeli się nie żyją tym co ludzie, że się żywią karaluchami, pająkami, jakimiś tam jaszczurkami, yy, wszystkim tym co człowieka szpeci, co znaczy co człowieka radzi czy, tym czym się człowiek brzydzi a, czy, a czym właściwie do jeża. takiego jeża kiedy już, już gdzieś, gdzieś no tam więc teraz karmę. właśnie biorąc pod uwagę te rodzaje karmy no to yy, zbadane jest, że najbardziej skład yy, mineralny i chemiczny <śmiech> dla pożywania jeża ma karma kocia, czyli wszystkie karmy przeznaczone dla karma. Aha. Znaczy nie, różne, bo mogą być karmy i suche i mokre, ale chodzi mm. o to, że mm, karmy dla kotów, podobnie jak dla jeży, powinny być dawkowane. Czyli jak mamy karmę dla malutkiego kociaczka, bo są takie karmy, na przykład wyska senior dla jeszcze malutkich tak. kociaków, to taką karmę trzeba dawać dla młodych jeży. Hmm. No jak no jeże są starsze, to teraz karma taka, jak dla kotów starszych. To mm -hmm. jest podobna relacja. I to jeże jedzą i to jest dobre, dobre dla nich pożywienie. Natomiast Mało kto wie w społeczeństwie, bo wię, większość robi ten sam błąd, bo to jest jakby z, takiego, z takiej analogii, że jak spotka małego kotka, małego pieska, to dam mu mleczka. Tak, tak, tak. Yy, I naprawdę tysiące ludzi to robi, yy, zabija niechcący je, że niby, je, niby im pomagając, a mianowicie yy, po prostu karmi mlekiem. Mhm. A tu jest y, znowuż pułapka, dlatego że w mleku krowim zawarta, zawarta jest laktoza, no tak, a jest jeże, laktozy, jeże laktozy nie trawią, w związku z tym nie wolno jeżom dawać ani mleka, ani jakichś pieczywa, bułki, ciasta, chleba, tam gdzie jest laktoza. I teraz tak, głodny jeż zje, bo głodny jeż zachowuje się tak jak człowiek, człowiek głodny z sznurówki z butu zje. Ha, oczywiście. tak, dokładnie tak się zachowuje jesz. i on to zje, nawet chętnie no bo głodny, tylko że niestety po spożyciu mleka jesz kilka dni później na ciężką bardzo chorobę yy, bardzo wykończającą i, i bolącą po prostu jesz w, w wielkich burach i cierpieniach w ginie, hmm. ale to zje i teraz człowiek nie powinien, dlatego jeżeli chcemy dać jeżowi jeść to tylko i wyłącznie sucha bądź mokra karma dla kotów i wodę do picia i jest taka, żadnych jabłek, jed... żadnych owoców nie, nie, je. jeże owoców nie jedzą bo są to dla mięsożerne mhm. e, więc tak wielu, wielu, no i owoców, jabłek i już podobnych warzyw nie ale na przykład wielu ludzi myśli, że bo tak czyta się w internecie że na przykład jeże jedzą chętnie ślimaki drzewnice i tak dalej więc, i, i też zdarza się, że dają jeżom ślimaki zebrane w ogrodzie specjalnie w i ten jeszcze też ginie za kilka dni. Dlaczego? Dlatego, że ślimaki i jeże, e, przepraszam, ślimaki i są nosicielami e, pasożytów, głównie nicieni o. i jak jeszcze to zje, jeżeli to jest jego jedyna karma, nie przeżyje dalej, dlatego, że nicienie go od środka zjedą i jesz potem w wielkich męczarniach w zawodzinie, a w naturze jesz je. Dżownicę je również Ale Ale nie tylko, tylko... nie tylko to je, tak? Nie o to chodzi, że on to je jako dodatek. Na przykład mhm. e, ta, taka je, dżownica czy taki ślimak to stanowi raptem może 5% tego, co jesz zjada w ciągu dnia. I wtedy on trawiąc tamtą resztę trawi również mhm. i tego ślimaka. Jeżeli natomiast jest to główny posiłek, czyli ślimaki czy dżownice jeszcze też zginie, więc tu trzeba na wszelki wypadek, nie trzeba gotować, nie dawać jakiegoś mięsa, bo znowuż nie wolno podawać mięsa wieprzowego, jeżą tylko wołowej, tylko drobiowa, drobiowych, broń Boże łódka, yy, yy, czy piersi, więc wiele jest miejsc, można popełnić wiele błędów, żeby błędu nie popełniać można kupić karmę dla kotów, jakąkolwiek, mhm. najlepiej firmy Royal Canin, bo to jest najbogatsza karma, ale niekoniecznie jeszcze też się. to wie. Mhm. To jest najlepsze. Karma sucha bądź mokra dla kotów plus woda do picia. Nic więcej jeżowi nie trzeba. Z tym, że zasada jest taka, jeżeli ktoś chce dokarmiać i chce pomóc jeżom, to bardzo szlachetny czyn, tylko że znowuż trzeba inaczej niż z kotami, z psami, bo kot głodny czy pies, jak postawi mu się jedzenie, on będzie jatasz już się trzęsą, mimo że my stoimy obok. Natomiast jesz, mimo że jest głodny, on nigdy w życiu nie zje, jeżeli my stoimy obok, dlatego że my jesteśmy dla niego wrogiem. No tak, a jesz yes, yes reaguje na każdego wroga bezruchowo i później do nas ludzie dzwonią mówią, że daliśmy mu karmę, ale on nie chciał jeść. Pytam się, a gdzie pani, czy pan stał? No obok, a to dlatego nie, nie że on nie chciał, on nie jadł, bo, bo stoimy. Więc jeżeli wystawiamy karmę, to trzeba ją wystawić gdzieś w głębokim, schowanym miejscu, pod krzakiem gdzieś tam pod jakimś między dużymi trawami, pod jakimiś roślinami. Jeż znajdzie. I on to znajdzie, bo jeż ma bardzo dobry węch, nawet lepszy od psa. Znajdzie, więc postawmy karmę gdzieś tam głęboko, schowajmy wodę do picia też na jakimś spotku czy, czy pokrywce i, i trzeba odejść. Koniecznie trzeba się oddalić na przynajmniej 10 metrów od tego miejsca, ponieważ jeże mają doskonały słuch. One, one słyszą y, robaka, który w ziemi się porusza y, i, i znajdują go, bo słyszą, więc taki człowiek, który robi kroki z odległości pięciu czy dziesięciu metrów to tak jakby dla człowieka ktoś w bęben walił yy, no tak. werbrem a proszę, proszę powiedzieć, jak, jak w takim razie do, do tego co Pan mówi ma się kwestia modnych ostatnio jeży afrykańskich czy, czy to są Och, inne jeży, czy to są takie same? To znaczy, to, znaczy, to znaczy powiem tak, nijak się nie ma, dlatego że mhm. yy, przetrzymywanie, bo ja tak to nazwę, przetrzymywanie jeży afrykańskich jest zwykłym barbarzyństwem. Mhm. Yy, ten kto to robi, czasami nawet może nieświadomie, to ja, ja to na łamach pana stacji chcę poinformować. Jest to zwykłe, największe barbarzyństwo i kompletna bezmyślność człowieka. Dlatego, że jeże afrykańskie, czy w Polsce nazywane też jeże, jeżami pigmejskimi, te jeże żyją na kontynencie e, arabskim i na kontynencie Wschodu. E, to są jeże, które mają swoje terytorium. Na przykład w Polsce mamy dwa gatunki, jeż zachodnioeuropejski i jeż wschodnioeuropejski. E, na, e, na całym świecie jest ponad 30 gatunków jeży. Każdy z nich ma swoje terytorium przebywania i każdy z nich ma swój gatunek. I tak samo właśnie jeże afrykańskie są jednymi z nich. Te jeże tygmejskie po prostu to nie są zabawki, to nie są zwierzęta udomowione, tylko to są zwierzęta hodowlane przez kompletnie bezmyślnych ludzi, którzy na tym zarabiają, bo hodują te jeże, rozmnażają i sprzedają natomiast y, tak samo bezmyślni ludzie te jeże biorą i jako prezenty komunijne i jako zabawka my nawet mamy przypadki, gdzie trzymają te jeże figmejskie w szufladzie jedna pani na przyjęcie przyszła mając w, w torebce jeżyka białego, małego, pigmejskiego. Otóż te jeże mają swój świat. One, one mają swoje stosunki naturalne. A zatem to jest tak samo, jakby po, jeże, które są w Polsce, wywieźć na przykład do Australii i powiedzieć, a my tutaj będziemy hodować te jeże e, europejskie i będziemy je sprzedawać i, i, i traktować jak maskotki. Nie, to nie są maskotki. Jeże pigmejskie, jeże afrykańskie to jest każde inne zwierzę. Powinno być i żyć w naturze, a nie u kogoś w pudełku czy w klatce po króliku. Czy nie powinno być to zwierzę, które, które mamy w jakikolwiek sposób oswajać, jednym słowem. Nie, to jest niemożliwe nawet, żeby go oswoić. Dzikie tutaj Nie? jakby pan chciał oswoić tygrysa czy dwa to na jakiś tam krótki moment, jakieś wrażenie można odebrać, że niby on już jest oswojony. Ale proszę mu nadepnąć na odcisk. Ha, no tak. I się tego do odezwie Więc tak, albo dać mu polizać krew. Więc tak samo jest z jeżami. Jeże afrykańskie i pigmejskie to są gatunki dzikie, dziko żyjące. Oczywiście one są rozmnażane nielegalnie, rozmnażane są hodowane nielegalnie, sprzedawane nielegalnie. Radio Zoologiczne ZOKAST, no to jest w ogóle ciekawostka, co Pan mówi, że, w, że właśnie w Polsce jeże są chronione, a te jakby są legalne. I tu jest, jest taki dziwny znaczy, no, samans, no, który, tak, który bo jest trzeba ustawa, było zmienić prawdopodobnie. Jest w Polsce ustawa o ochronie przyrody, jest rozporządzenie ministra, e, który e, określa gatunki e, dziko żyjących zwierząt w Polsce i owadów objętych ochroną ścisłą i tam jest napisane właśnie, że jeże dziko żyjące. No te, te jeże, które na terenie Polski żyją w warunkach naturalnych, no to mamy u nas dwa gatunki, jeż zachodni i wschodni, znaczy no, wschodnioeuropejski zachodnioeuropejski, mhm. no to te jeże są objęte są, bo one są dziko żyjące, natomiast wykorzystuje się dziurę, czy tam może niejednoznaczność tego przypisu i się randuje jeżami pigmejskimi czy afrykańskimi ale to jest, jeszcze raz powtarzam to jest dwupota i bezmyślność to tak jakby człowiekowi, o nas, my ludzie załóżmy, że jest jakiś człowiek trochę większy od nas, jakiś taki tam a który ma 30 metrów wysokości i on bierze nas w dwa palce daje nam klapkę daje jeść Ciągle to samo, dzień w dzień to samo, daje nam pieci i trzyma nas w kratce. I teraz trzeba by takiego człowieka będącego w kratce zapytać się, czy to są jego warunki życia, czy on tak chce całe życie spędzić i jeszcze więcej, urodzić się w kratce i umrzeć w kratce. Hmm. No, tak ale... samo chowuje się jesz, tylko jesz nie umie powiedzieć i nie umie krzyczeć. No tak i tutaj my musimy stanąć w takiej obronie teraz tych jerzy żeby żeby tak naprawdę, co, co właśnie pa, e, Pana stowarzyszenie właśnie czyni. A e, mam takie jeszcze tutaj e, pytanie. E, czy mógłby Pan określić, jakie, jakie pożyteczną rolę odgrywają w przyrodzie Jerze? Czym takim się, Jak tak i... można powiedzieć, zajmują? Tak. Nasze stowarzyszenie zajmuje się tymi dziko żyjącymi jeżami w Polsce, mm -hmm. czyli tymi objętymi ochronnością. Siłą rzeczy nie zajmujemy się afrykańskimi czy ja, No one Ale mówimy o tych, są o tych polskich na, na, na ten temat. Natomiast jeże, mm -hmm. które są w ogóle w Polsce, w Europie, czy w ogóle w świecie, bo te, te afrykańskie tak samo, one są bardzo pożyteczne z tego względu, tak jak to jeszcze od chyba średniowiecza jest taki o jeżach e, ogólny pogląd, że jeże są czyścicielami świata. Mm -hmm. Jerze rzeczywiście zjadają wszystko to, co brudzi nas, nasze środowisko, czyli owady, chrabąszcze, żuki, jakieś tam stonogi, robaki, wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju robactwo. E, również zjada noworodki myszy i noworodki szczurów, a więc tam, gdzie są jeże, tam się nie rozmnażają ani myszy, ani szczury, bo jeż nie znajdzie, nie złapie szczura, bo jest za szybki. Myszy też nie złapie, bo jest za szybka. Ale jeż bardzo sprawnie, mając właśnie doskonały węch, yy, wyniucha, gdzie jest legowisko świeżo urodzonych myszy bądź szczurów. I on tam idzie, stroszy igły, yy, w związku z tym szczur czy mysz ucieka, a on w tym czasie zjada noworodki. I tam, gdzie żyją jeże, tam nie ma szczurów ani myszy. Te duże myszy i duże szczury mogą być, ale już one więcej potomstwa nie urodzą, ponieważ jeże to wykoszą, zjedzą. Hmm. Jeże zjadają Czekaj. też Jeże zjadają też na przykład padlinę. Są zwierzęta, które z jakichś tam względów padają. Nieważne, czy to są ptaki, czy, czy to jakieś tam jaszczurki, gady, płazy, co by nie było. To to wszystko, co jest padnięte, jeż zjada. A zatem nie ma szansy na muchy, które tam rozmnożają się, roznosić, roznoszą rybaki, brud cały i tak dalej. Tylko to, to czyszczą jeże. One to zjadają, trawią i wydalają. Więc jeże są czyścicielami świata. Kiedyś w średniowieczu trzymano jeże po to, żeby karoluchów nie było. Hmm. Bo rzeczywiście, wszystkie karaluchy jeżdż złapie. Ja to widzę po obserwacjach, jak pięknie nawet ze ściany, proszę pana, idzie robak ścianą, taka, tak jak krocionogi teraz jest w Polsce, inwazja krocionogów. Tak, tak, tak. Wszyscy się zastanawiają, co z nimi zrobić, bo tych krocionogów są miliardy. No właśnie trzeba zadbać o to, żeby jeże przyszły. Ja sam widziałem jak u mnie przy domu jeżdż szedł, bo mieszkam w takim miejscu, gdzie swobodnie żyją jeże. Ja zresztą zrobiłem dziury w płocie po to, żeby jeże wchodziły i wychodziły. Hmm. I my je też dokarmiamy. I na przykład widziałem, jak wiesz, sobie szedł wzdłuż ściany, nagle na tylnych łapach się podniósł i z, ze ściany dwa robaki właśnie te krocierogi pazurkami strącił, spadły i je smacznie ciągając w jadu. To są właśnie czyściciele świata, więc jeże są z tego względu cholernie pożyteczne, bo one nie robią żadne szkody, a czyszczą. Hmm. A proszę powiedzieć taką rzecz. Czy ważne jako stowarzyszenie można zaprosić, nie wiem, do szkół, gdzieś do miejsc, gdzie, gdzie ktoś chciałby usłyszeć właśnie takie chociażby historie e, jak teraz, czyli, czyli taką pewną prawdę o jeżach, którą no, nie mówi się wręcz albo bardzo rzadko można usłyszeć? Czy jest taka możliwość w ogóle? Tak, my w swoich działaniach, to zresztą mamy wpisane w naszym statucie, że prowadzimy również akcje edukacyjne i te akcje edukacyjne prowadzimy zarówno w szkołach podstawowych, nawet w starszych przedszkolach, to znaczy u starszaków też, w szkołach podstawowych, w gimnazjach, a nawet dla ludzi dorosłych na tzw. Uniwersytecie trzeciego wieku. Mhm. Y, jesteśmy zapraszani, tak, pro, mamy prelekcję, głosimy o jeżach, rozdajemy urodki, my informujemy. Natomiast y, często też y, na, tak, na takie spotkanie zabieramy żywego jeża. Nie jest to łatwe, bo z dwóch powodów. Jeden to jest ten, że na zabranie jeża na taką prelekcję musimy mieć zgodę Regionalnej albo dyre, g, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, no bo jeże są wietrho rozcisło i nie można nimi sobie my mamy pozwolenie na przetrzymywanie jeży i stąd nie, nie na zawsze, tylko na czas niezbędny do przygotowania jeża do życia w środowisku czyli jak on jest noworodek to musimy go doprowadzić do sytuacji gdy już jest dorosły i może żyć sam jeśli chory to wyleczyć, jeśli ranny to wyleczyć i rehabilitację przeprowadzić, ale ani z dnia dłużej go wypuszczamy do środowiska Zoniusz. i wiesz co w trawie pisze. Z tym, że tych lekcji dużo nie prowadzimy, bo to jest związane z tym, że my nie mamy dużo opiekunów. Mamy w tej chwili w Polsce zaledwie 23, ale to tylko od tego roku, bo jeszcze do ubiegłego roku mieliśmy tylko 7 opiekunów jeży, którzy mogą takie prelekcje prowadzić. Teraz już mamy trochę więcej i mam nadzieję, że w przyszłym roku już te 23 osoby się włączą do takich właśnie prelekcji. Z tym, że tak, to projekcje to są koszty. My wszyscy w Stowarzyszeniu pracujemy społecznie, wszyscy. Absolutnie od zarządu począwszy aż na ostatnim członku skończywszy. Mm -hmm. Nie zatrudniamy się, nie bierzemy żadnych wynagrodzeń, to jest, to jest jeden wielki wolontariat, stąd są różni ludzie, w większości pracujący czynnie, czyli tak jak ja. Normalnie pracujemy, a oprócz tego jeszcze zajmujemy się tą działalnością dodatkową. No i teraz na przykład taki wyjazd na taką prelekcję, bo nie zawsze to jest w tej samej miejscowości, to trzeba być urlop bezpłatny na ten dzień, bo po prostu... No tak. To w tym czasie pracujemy. Czyli, czyli no i... warto, by, jeżeli ktoś by byłby zainteresowany takim Państwa przyjazdem, to po prostu też trzeba było no, pokryć chociażby te koszty przyjazdu i... To i, i znaczy nie, my, no... Nie, aż tak to nie. My płacimy jako stowarzyszenie właśnie te koszty. Zwracamy opiekunowi za przejazd, za ten dzień stracony. Nie, nie, nie, nie, nie bierzemy żadnych wynagrodzeń. My nie bierzemy, nie prowadzimy działalności gospodarczej stąd do nas ewentualnie tylko jedną rzecz może zrobić na przykład wychowawca klasy, że wśród dzieci zorganizuje ich rodziców na przykład akcje zbiórki, tam jakichś pieniążków, na przykład na tę ochronę jeży. I załóżmy po takiej prelekcji na przykład robią taką zbiórkę i jakieś tam środki zgromadzone przysyłają do nas, do stowarzyszenia jako darowizna od klasy takiej i takiej, od takiej i takiej, ale je zbiorą. Czy 10 zł, czy 110 zł, czy 500 zł, to dla nas jest, że tak powiem, my, my w to to To jest jakby drugorzędne. Mhm. Natomiast e, oczywiście dla nas każda pomoc jest ważna, bo nie wiem, czy Pan wie, ale nasze stowarzyszenie nie, nie dotowane jest ani złotówką z żadnej e, organizacji państwowej, ani z urzędu. Czyli państw, pa, państwa jednym słowem nic nie interesuje to, to nie, że jesteście tak, jako jedyne tak, takie... Tak, <grystanie> może, tak. może pan to dobrze określił, bo ilekroć wysyłaliśmy wnioski o pomoc, zawsze dostawaliśmy odpowiedź, że niestety brak środków. No więc okay. są środki na jakiś koncert Pani Madonny za ileś tam milionów na mm -hmm. stadionie mm -hmm. w Warszawie, nie wiem czy jakiś pożytek z tego koncertu za przeproszeniem jest, bo gdyby no na okay. przykład zorganizować taki koncert charytatywny na przykład i zebrane pieniążki na ochronę zwierząt, niekoniecznie jeży, mm -hmm. no to przynajmniej byłby pożytek, a tutaj no ja po... nie wiem, więc nas nikt nie dotuje, jedyne pieniądze jakie my dostajemy to od naszych członków, Mhm. Mamy w tej chwili 111 członków i, i roczna składka 60 zł daje nam prawie 7 tysięcy złotych rocznie samej składki, co dla nas jest to 1 trzecia naszych możliwości rocznych finansowych. Drugi rodzaj to my dostajemy darowizny. Mamy całe szczęście, ludzie nam przysyłają jakieś pieniążki. Różne tam, jeden przysyła 5 złotych, ktoś 7, ktoś 15, ale mamy mhm. takie osoby, które i 200 złotych przysyłają darowizny i od dwóch lat mamy 1%. Zbieramy ten 1% z podatku. Aha można się w picie rozliczyć z Wami wtedy. No, to, no i tutaj muszę w całym, z dużym zadowoleniem powiedzieć, że nie są to środki duże, ale jednak mhm. coraz większe, bo na przykład trzy lata temu nazbieraliśmy 9 tysięcy, w ubiegłym roku było 13 tysięcy, a w tym roku jest już ponad 15 tysięcy, więc no prawdopodobnie się. może dojdzie do 16. Znaczy wie Pan, dla nas to nie mhm. jest duży pieniądz, a, i, ale znaczy w ogóle nie no jest tak. to duży, ale dla nas to duży. No bo my na przykład rocznie tych składek tego jednego procenta i tych darowizn to do rocznie 30 kilka tysięcy. Biorąc. No tak, dla stowarzyszenia 100%. takiego to, to faktycznie nie są to, to wielkie pieniądze. No, wiecie, to pieniądze, pieniądze idą mhm. głównie na leczenie jeży, bo one najwięcej kosztują, bo na przykład taka najzwyklejsza wizyta u weterynarza to jest 50 zł na dzień dobry. A już jakieś tam rentgen, prześwietlenie, czy nie, za szczyki seria, coś jeszcze, to 200 ile złotych. Wyżywienie jeża też. Na przykład jeden jeż średnio potrafi zjeść w ciągu y, doby. Na przykład jedną saszetkę łyskasa Juniora tam za 3 złote. To no, w ciągu miesiąca to jest prawie 100 zł. No dokładnie, dokładnie. A, koszty, a, a, jak, bierzemy, a jak bierzemy jeża o małej wadze jesienią, na przykład w listopadzie, Trzymały go przez zimę, wypuszczamy na wiosnę w maju, no to przez 7 miesięcy 700 złotych, jeden jeż. Jedna z naszych opiekunek, e, z pani Elżbieta Skrzypczak, na przykład w tamtym roku przez zimę e, przetrzymała 72 jeże do wiosny. No właśnie, o to się no to chciałem, to, za, to się wydawki, chciałem no. zapytać, macie jakieś takie statystyki, ile przez te swoje pięć lat już uratowaliście takich jeży? Znaczy nie statystyki, my mamy sprawozdania, tak. No, mhm. na, znaczy ja jeszcze ich nie kupowałem, bo jakoś nie wpadłem na ten pomysł, ale mhm. na przykład w ubiegłym roku uratowaliśmy 552 jeże, dwa no, lata ok, temu spora. 340 parę jeży, w pierwszym roku 170 bodajże 4. Więc w tym roku już minęliśmy 400. A nasz rok jeżowy zaczyna się od marca do marca. aha. aha. No, to... no bo chodzi o to, że my wypuszczamy na wiosnę, te co są z zimy, czyli nie, zimą nie zamykamy roku bilansowego dla jeży, tylko na wiosnę, wtedy kiedy je wypuszczamy. Mhm. Także no tych jeży coraz więcej, no bo mamy tych opiekunów coraz więcej, my ich organizujemy, szukamy, nadal szukamy. I naszym celem jest, żeby mieć opiekunów w Polsce przynajmniej 50. Tak jak stary, stary podział Polski, 39 województw, mm -hmm. ten, stary, ten stary podział województw na przykład dla nas jest odpowiedni, ponieważ my mm -hmm. chcemy, żeby w tym starym jakby tym podziale, e, czy tam dzisiaj na jedno województwo obecne, żeby trzech opiekunów było. No tak. To jest związane z tym, że... Łatwiej dojechać mamy, chociażby, nie? Tak. Mamy większe możliwości, że więcej tych jeży możemy przetrzymać, ale przede wszystkim też nie nieodległości. Bo proszę sobie wyobrazić, że Dzisiaj na przykład mamy tak społeczeństwo rozwinięte, że jak ktoś znalazł jeża i się okazuje, że trzeba wieść 80 kilometrów do najbliższego hmm. naszego opiekuna, to on woli tego jeża wyrzucić rannego, niż wsiąść w samochód i zawieść. Mamy hmm. takie pojedyncze elementy, jak na przykład studentkę z Gdyni, która dwójkę jeży siada w samochód studentka i z, z Gdyni zawioza do Poznania, bo tam był najbliższy opiekun i potem jeszcze miesiąc później już z ciekawości przyjechała zobaczyć jak się chowa, jak się rozwijają te jeże ale to są przypadki raz na 10 tysięcy. Zwykle no, ludzie nie chcą ruszać, że tak powiem, tyłka, żeby 50 kilometrów przyjechać, więc w jedną stronę. Więc, A? więc, więc A? dlatego chcemy tych opiekunów mieć jak najwięcej i chcielibyśmy, żeby ich przynajmniej było 50 w Polsce. Oczywiście przy takiej liczbie opiekunów, jak teraz mamy 23, to te ilości środków, jakie my y, rocznie musimy zgromadzić no to muszą być przynajmniej większe. dwa razy większe niż hmm. obecne, tak? hmm. no bo, bo to się wiąże z tym, my zwracamy wszystkie koszty łącznie z kosztem wyżywienia weterynarzy, leków, ale także i budowy domków, końców to, to my, z środki czystości do utrzymania to my wszystko opiekunom zwracamy, stowarzyszenie za to płaci a proszę powiedzieć, gdyby ktoś na przykład chciał zostać członkiem takiego stowarzyszenia, co, co powinien zrobić? Członkiem stowarzyszenia to może zostać każdy, kto skończył 18 lat, bo taki jest wymóg ustawowy, czyli pełnoletnie osoby i wtedy się pobiera na naszej stronie internetowej deklarację członkowską, wypełnia się, wpłaca się składkę, y, tam podaje się pewne informacje, że się nie jest karanym i tak dalej i wtedy my człowieka przyjmujemy, taką osobę przyjmujemy do stowarzyszenia. Wysyłamy legitymację. Co roku składka wynosi u nas od początku od pięciu lat ta sama 60 zł rocznie, czyli tam 5 zł miesięcznie, a zatem nie jest duża. No Natomiast i to jest taki warunek pozostania członkiem. Jeżeli chodzi o opiekunów Jerzy, no to tu jest trochę więcej, dlatego że oprócz mhm. członkostwa, bo tego żąda ministerstwo, że każdy opiekun Jerzy musi być naszym członkiem. To samo to... ministerstwo, które nie chce dać żadnego pieniądza, tak? No tak, ale oni, bo chodzi o to, że nie każdy może zostać opiekunem mhm. i na przykład, jak jest, że musi być wymóg taki, osoba musi być pełnoletnia, która chce być opiekunem, nie karana, musi mieć dom z ogrodem. Nie można o. być opiekunem na przykład mieszkać w kamienicy czy w bloku, tak, ale to związane jest z tym, że w okresie zimowym trzeba mieć pomieszczenia gospodarcze, gdzie te jeże będą przebywać do wiosny. A z kolei w okresie letnim trzeba mieć miejsce w ogrodzie zakrzaczone, zakrzaczone z jakimiś roślinami, gdzie będą zbudowane kojce i jeże będą przytrzymywane w kojcach do czasu wypuszczenia na okres rehabilitacji. No i stąd no, też ten dom z ogrodem... Tak, i ten dom z ogrodem, nieważny, może być w mieście, na przykład w Poznaniu mamy opiekunę, który mieszka w centrum i ma swój dom z ogrodem, ale mhm. może być i pod miastem, na wsi wszystko jedno, obojętnie gdzie taki jest waróżek. No i dalszy to jest ten, że trzeba mieć samochód, no bo po tego jecha trzeba pojechać, na przykład czy przywieźć, czy zawieźć do lekarza, nie, trzeba mieć w pobliżu jakąś przychodnię, czy gabinet weterynaryjny, z którym e, można będzie jakoś współpracować w tej formie, że e, będzie on, ten gabinet zobowiąże się, że będzie te, te jeże w pierwszej kolejności przyjmował, bo czasami jest tak, że jest jeż ranny, wymaga bardzo szybkiej interwencji, a nie może czekać na poczekalnię i tam w kolejce, gdzie są pieski, kotki, tylko trzeba szybko wejść. E, ale są i osoby, które są na emeryturze. Tu dla nas jest wszystko jedno, nie stawiamy żadnych wymogów, natomiast no, trzeba mieć trochę zaparcia i umiłowania do ratowania innych istot, o tak bym to określił, Wymaga stawiają pewne wymagania. Otóż na przykład dla pieska, kotka, tak, że tak porównam, e, ludzie wiedzą, że jak na przykład wyjeżdżamy tam na cały dzień, to rano damy, postawimy karmę dla tego zwierzaczka i na cały dzień, bo do wieczora on tam ileś razy podejdzie, zje, wypije wody Wystarczy. i już w porządku. Tak, natomiast z mnie. nie jeżom należy podawać tyle, ile on w danej wieku jeżowym może zjeść. I ta karma jest różna w różnych ilościach. Na przykład tam na początku, załóżmy, dostaje e, czubatą łyżeczkę, potem dwie łyżeczki, potem czubatą łyżkę i tak dalej, ale podaje się w określonych godzinach. Czyli na przykład małe jeże, takie noworodki jeżowe, które są jeszcze ślepe, e, świeżo urodzone, a matka zabita, to takie noworodki z socjalnym mlekiem sprowadzamy, e, karmi się na przykład co dwie godziny mhm. przez całą dobę, po trzech dniach karmi się co trzy godziny, i tutaj trzeba już sobie, że tak powiem, i budzik, zegar nastawić, bo trzeba karmić, tak jak matka jeżowa karmi. i opiekun zastępuje to jeżek Jakimś, jakimś matka tak? Wtedy się to... Tak, Wiecie. znaczy to no, mamy hmm. strzykawki, podajemy. Strzykawki. To, i tak, i to odpowiedniej ilości. Natomiast e, już jak na przykład po dwóch tygodniach, już wtedy no, w nocy nie karmimy, karmimy tylko w dzień, już nie co dwie czy, czy tylko co trzy, trzy i pół godziny, potem w wiarę wzrostu jeża... Karmimy tam co 4 godziny, co 5 godzin, co 6 godzin, później karmimy trzy razy dziennie, rano, w południe i wieczorem, potem karmimy tylko wieczorem i w nocy, więc w zależności od tego wieku i tak dalej. No ale karmimy tyle, ile jesz ma zjeść, bo jak mu wystawimy taką karmę na cały dzień, to jesz zje, ile da rady, przeje się i potem ma niesprawności i ginie. Więc, okay. y więc, więc to być... jest, jest, trochę, jest to taki wysiłek, jeżeli ktoś już i odpowiedzialność... To znaczy, Jeżeli to jest tak. Przede człowieka. wszystkim trzeba sobie zorganizować rytm, czas pracy w domu, w rodzinie e, w stosunku do jeży. Na przykład my z żoną nie mogliśmy, jak były małe jeży, nie mogliśmy pójść ani do kina, ani do teatru, ani nigdzie na koncerty no, no tak. żadne, ponieważ jeże wymagały nawet gości, nie przyjmowaliśmy i sami nie szliśmy w gości, dopiero po pewnym czasie. Ale z kolei, no, załóżmy, idziemy na koncert, tak, to kupujemy na tą porę takie bilety, żeby na 22 wrócić, bo o 22.30 jest karmienie. Więc, e, Taki ry pan, rytmy trzygodzinne trzeba mieć wtedy. Idzie, idzie pan w gości, goście siedzą pięknie, miło, a pan dziękuję, bo 22.30 karmi trzeba. Więc e, to trzeba trochę takiego, że tak powiem, samo Tu no tak. Jeżdżę, no tak jak i inne zwierzaki, no, którymi się już człowiek decyduje opiekować. Mhm. Jeżeli ma czas poświęcić, to musi być to solidna i poważna robota. Stąd no też koniecznie. na przykład na początku mieliśmy 14 opiekunów, ale, ale aż sześciu się wykruszyło po pierwszym roku. Stwierdzili, że, że to nie dla nich, nie dają rady. He, no, to... no i co jeszcze? Wie pan, to jeszcze nie tylko karmienie, bo tak jak pan wie, każdy organizm jak trawi, to musi wydalać. Czyli o, mamy moc, oczywiście. mamy odchody. No i teraz, ponieważ w naturze jeż sobie chodzi po większych terytoriach i tego nie, nie widać, natomiast jako siedzi w małym końcu, na przykład 2 metry kwadratowe, to widać każdą kubkę i każdy mocz. I żeby nie zalęgły się choroby, żeby nie było hmm. sytuacji, że nagle mamy problemy z robotnym wieżem, a niestety ale sprzątać. codziennie trzeba, codziennie trzeba koiec jeżowy sprzedać. Co bo nie, bo nie, nauczy, nie, na, nie nauczy się jeża przecież do kuwety robi kota, prawda? To jest, słysza, nie, nie, nie, to, to w ogóle to w, hmm. w nie wchodzi, no więc sprzątanie codzienne, poza tym ich zapachy, zaraz się roznoszą wszystko inne muchy. Więc to jest taki reżim, na przykład mhm. moja żona rano staje, zanim śniadanie je, to ona pierwsze co robi, idzie strząta u Jerzy. A potem dopiero siada, robi śniadanie. Radio Zoologiczne ZOKAST www.zokast.pl na, na Państwa stronie naszejjerze.org znalazłem też numer alarmowy 505 140 960. Kiedy można zadzwonić pod ten numer? Tak szczerze mówiąc to jest to nasze pogotowie całodobowe. Prowadzi je pan Jerzy Gara, nasz członek stowarzyszenia, jeden z najstarszych tu u nas, który w ogóle jeżami się zajmował. Później się okazało, że on jeżami się zajmował trzy lata wcześniej zanim stowarzyszenie powołaliśmy. Stąd właśnie z przyjemnością go ściągnęliśmy do nas i mm -hmm. jest naszym członkiem działa. I on to pogotowie prowadzi jeżowe praktycznie na całą dobę. Ale trzeba brać pod uwagę, że oprócz tego, że on to pogotowie, czyli prowadzi w ten sposób, że udziela informacji, tak jak ja teraz panem rozmawiam, przez telefon, bądź na, na maile, pocztą mailową wysyła i tego dostaje naprawdę dużo, to oprócz tego ma jeszcze swoje jeże, które, bo on też prowadzi Nie ośrodek rehabilitacji jeży i ma, te, ma tych jeży różnie, czasami kilkanaście, a czasami ponad trzydzieści. I oprócz tego jeszcze ma właśnie nad nimi też piecze i opiekę. I to są jeże niepozyskane nie jednego dnia, bo jeden jeż ma tydzień, drugi jest miesięczny, trzeci jest dwumiesięczny, jeden ranny, drugi chory, trzeci z biegunką. Więc tak 3, naprawdę 4, no jest trzeba nad nimi mieć Biorąc, No więc biorąc pod uwagę to, że on również ma te jeże, to raczej do niego nie warto dzwonić w nocy. On przyjmie tak. telefon. Przyjmie, no bo po to, żeśmy się zorganizowali. No ale jednak trzeba wziąć pod uwagę, że on właśnie ma i tak nas jeżami, więc Hmm. Ale na przykład, tak jak Pan mówi, że najczęściej to telefony pierwsze są o 6, a ostatnie tam o pierwszej w nocy. Aha, ale Le, zdarza się oczywiście i o trzeciej, ale to już musi być jakaś wyjątkowa sytuacja. Czyli sporo, sporo musi mieć pasji, żeby, żeby, żeby że tak powiem wziąć tyle na siebie i, i jeszcze te telefony na dodatek no, to... no tak, naprawdę tak. Mimo, y, mimo, że my panu garze zwracamy pieniądze za telefony bo wie pan, mhm. jak on kiedyś pracował sam, znaczy bo on jest na emerytowanym nauczycielem, to jak on na przykład na swoje prywatne potrzeby, on miał rachunki rzędu 60-70 złotych telefoniczne y, na miesiąc to z chwilą, gdy podjął się pracy u nas, znaczy prowadzenia tego pogotowia jeżowego, to jemu zaraz tyłu dopadło i te rachunki są 600-800 no tak, złotych to jest, to jest Bo to, nie, to Proszę Pana, bo to nie wygląda tak, że ktoś dobry znalazł mierza i co ma dalej zrobić. Tylko, to, to nie jest, to, to jest tylko początek. Dlatego, że teraz, wyobrażam, że to, że to dopiero początek, że trzeba tam jeszcze dużo telefonów wykonać różne osoby. No bo, chodzi, bo, on to, osoby. Nie, no bo on przede wszystkim musi znaleźć najbliższego naszego opiekuna, gdzie on jest, do niego zadzwonić, czy on ma miejsce, jeżeli nie, jeżeli jest ranny, na przykład czy chory, to musi zadzwonić do najbliższego jakiegoś, którego on znajdzie, weterynarza, którego my już znamy i którego można się udać. Zaleźć pory dnia i roku, więc y, może być to w dzień, może być to w nocy, w niedzielę, w święto czy w sobotę, wieczorem. On musi wykonać ileś telefonów, żeby w końcu znaleźć miejsce i, i potem jeszcze raz zadzwonić do tego zgłaszającego i powiedzieć, do kogo on ma teraz pójść, pod jaki adres tego jeża zawieść, bo do mnie też dzwonią ludzie, bo to wielu nie patrzy na ten y, migający znak, że to jest pogotowie jeżowe, wchodzi w kontakty i dzwoni do mnie. Ja dziennie przyjmuję gdzieś ze 30 parę telefonów. U, to też ma pan, pan już czerwone pirzu. ucho pewnie od tego. A to jest jest jest Wie pan, nie, znaczy u mnie to jest prysz, bo pan Dara potrafi przyjąć 300 czy 400 telefonów Bra, dziennie. To trudno sobie więc, No więc tak to działa. i, i teraz, Ja na przykład przy, nie, niedawno przyjąłem telefon od pani z Grywic wieczorem, to była niedziela, bodajże godzina tak około 21.00. I o, znalazłem malutkiego jeżyka jeszcze ślepego. No i trzeba by było szybko znaleźć mu specjalną mleczko, bo on nie przeżyje do rana. To mm -hmm. ja z żoną siedliśmy żona i ja, ona ze swojej komórki, ja ze swojej, korzystając z internetu, dzwoniliśmy po rozmaitych sklepach nocnych, po supermarketach, y, gdzie tylko nie mogliśmy, po całym Śląsku, na początku zaczęliśmy od Grybic, a potem były Katowice, Sosnowiec, gdzieś tam jakaś Dąbrowa Górnicza, no, chodziło o znalezienie, bo tu ka każda godzina była droga, to proszę sobie wyobrazić, że przez 40 minut, tyle nam zajęło to telefonowanie z żoną, wykonaliśmy 37 telefonów w sumie. No tak, to i, i to, i to. są koszty realne, które i w końcu 38 telefon był do tej pani i powiedziałem, gdzie jest, ten, gdzie jest to mleczko. Mąż wsiadł samochód i po, pojechał czterdzieści mhm. parę kilometrów w jedną stronę po to, to mleczko. Jeża uratowaliśmy, więc te, te rachunki u pana Gary są właśnie kilkuset złotowe no, miesięcznie. Tak te, teraz to zrozumiałe. No ja więc to, to tak to działa, bo, bo ktoś myśli, że jakie tam rachunki, skoro ktoś dzwoni i pyta. No, tak, tak, tak, a to się, a to to dopiero początek akcji. A niech pan powie w takim razie takie mleczko dla jeża. Czy są takie miejsce, gdzie ktoś, kto na przykład usłyszy tę audycję, a, a gdzieś nie wiem, znajdzie takiego jeża, czy, czy są takie miejsca, gdzie, gdzie można później kupić, bo to raczej tak, wydaje mi się, chyba tak, musi być to... trudne. Tak, korzystając z tego mogę powiedzieć, yy, firmy Royal Canin, pisze się Royal Canin, yy, jest takie mleko, które nazywa się Baby Dog Milk, pisze się Baby Dog Milk, to są takie trzy wyrazy w jednym, Baby Dog Milk. To jest mleczko, które można kupić u lepszych weterynarzy. Jego w sklepach zwykłych to bez, nawet bez nie ma co tylko weterynarzy. Nie, nie, nie, W sklepach nawet nie ma co tracić czasu, bo żaden sklep tego nie prowadzi, mhm. bo po pierwsze to mleczko jest drogie, bo kosztuje tam od 60 do 70 zł, zależy w której stronie Polski, w jakim rejonie więc to mleko sprzedawane jest tylko przez dobrych weterynarzy i też nie od razu. Najczęściej trzeba czekać dzień bądź dwa, bo oni to zamówią i sprowadzą. I to jest mleko, które ma skład chemiczny prawie identyczny jak mleko matki jeżowej. Bardzo to mleczko bardzo. się podaje według instrukcji, jaka tam na opakowaniu jest. Z nami można ustalić tylko częstotliwość i ale to już problem żaden. Natomiast kupić. Jeżeli ktoś tego nie dostanie, również można tej samej firmy Royal Canin stosować inne mleko w troszku, które się nazywa... Konwalescence support. Pisze się pierwsze słowo przez C. Konwalescence support. To mhm. jest też firmy Royal Canin, a to już można kupić u wszystkich weterynarzy, bo weterynarzy mhm. to mają. W sklepach tego też nie ma co szukać, bo to jest... I to są weterynaryjne, le jako leki traktowane jednym słowem. Tak, bo to jest preparat weterynaryjny i to jest u weterynarzy, ale to już można dostać nawet tak od ręki bez czekania. I, ale gdyby nie było możliwości takiej no bo załóżmy jest niedziela, sobota i wszystko pozamykane to wtedy dorywczo przez 2-3 dni można powstać mleko kozie normalnie kupione w sklepie mm. w Delikatesach mleko kozie rozcieńczone z wodą 1 do 3, czyli jedna łyżeczka mleczka, 3 łyżeczki przygotowanej ciepłej wody I to, to też można stosować ale tylko przez 2-3 dni bo tam jest laktoza, tylko jest jej mało Prezydent. więc dorywczo, zanim się nie kupi tych pierwszych dwóch preparatów to to, to mleko kozie ratując życie można podać takiemu jeżykowi i wtedy trzeba, się, trzeba być z nami w kontakcie po prostu do tego, że my powiemy jak, bo to musi być strzykawce podane, bo mleczko on nie wypije taką z podstawki, bo nie umie tego robić, mhm. więc trzeba strzykaweczką mu podać, powiemy jaka ilość co ile czasu i tym, jakie utrzymać mhm. przy życiu przez te kilka dni a w międzyczasie kupić tamto właściwe mleczko We'll be right <laughs> wie Pan co, bardzo w takim razie dziękuję za tą całą tu, naszą edukacyjną rozmowę, bo tak naprawdę sam, sam się wiele nauczyłem, nie, nie miałem nawet sam pojęcia o wielu e, rzeczach związanych z jeżami, więc myślę, że dla naszych słuchaczy będzie to też e, bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że więcej odpowiedzialności wezmą też za swoje czyny. E, ja natomiast, no, co, naszym słuchaczom e, polecam stronę naszejerze.org, gdzie możecie znaleźć bardzo dużo informacji. Sam, sam tam szukałem, znalazłem właśnie te też między innymi mapki, gdzie można odnaleźć tych weterynarzy, którzy się zajmują w Polsce jeżami, którzy wiedzą jak się zająć. Tak. Zachęcam również do wpłacania wszelkich wpłat, wszelkich darowiz, bo jak słyszycie, kosztów jest dużo, a, a, a stowarzyszenie i ludzie w nim naprawdę wiele rzeczy robią, robią ponad, ponad to, co mają. I też zachęcam do tych wszystkich, którzy chcieliby być członkami stowarzyszenia czy pomocnikami, żeby też się odzywali tutaj. Tak. A naszym gościem... Dziękuję za dobre słowa i cieszę się, że Pan też skorzystał. Mam nadzieję, że skorzystają ci, którzy będą to słuchać czy czytać, bo nie wiem w jakiej formie się to ukaże, a rzeczywiście mamy dużą potrzebę edukacji społeczeństwa, natomiast jeśli mogę to na koniec bym jeszcze Oczywiście. prosił tylko ludzi w Polsce, żeby wychodząc na spacery, żeby spuszczali psa ze smyczy, ale zawsze w kagańcu, no ponieważ pewnie. ogromnie dużo szkód mamy, na przykład są psy, które jak spuszczane są z tego, one że tak powiem głupieją, dziczeją, bo on nagle czuje dużą zadowolenie, wolność biega i załóżmy on tego jeża nie zje, ale kłapnie zębami i później na przykład nawet ten właściciel tego nie widzi, bo on kłapnie zębami, on do tego nie widzi, bo to jest tam odległości 30 czy 50 metrów w krzakach. I taki jeż ranny, co się z nim dzieje? Otóż na drugi dzień, bo to jest wieczorem zwykle te, tego jeża tam złapie, spotka, zębami zapnie, a na drugi dzień siadają na to muchy, robią robaki, takie, znaczy robia, składają jaja. Bardzo szybko, bo w tempie 12 do 24 godzin w ob przy obecnej temperaturze z tych jaj wylegają się larwy, normalne robaki mm. i te robaki wchodzą w ciało jeża i zjadają go od środka. My mamy setki miesięcznie przypadków zjadania jeży przez robaki od much na skutek odniesionych ran właśnie przez psy. Więc jak pies jest w kagańcu, to on nie capnie tego jeża zębami, bo on capnie, on się pokaleczy. Nawet nie, nie, nie jeden pies zapiszczy, odskoczy. Nawet mm. mamy przypadki, że pokryje się krwią, bo capnął jeża, a ten nastroszył kolce i tam pysk cały ma pokrwawiony. Ale to, to już jest po jeżu, ponieważ ten jeż nie przeżyje, bo te muchy zrobią swoje, a na drugi dzień już obagi go jedzą. I w strasznych męczarniach na żywca jest, jest zjadany. Więc apel mam żeby nie spuszczać bez kagańców niech bez, tak ze smyczy można spuszczać, jeżeli gdzieś jest taki ale żeby miał jakiś kaganiec. Ale, ale musi być kaganiec, no musi być kaganiec, bo mówi pies zębami, kłapnie sam się pokaleczy, jeża skaleczy i jeż ginie i to, to mhm. jest właśnie, a najgorzej jeszcze jak trafi na matkę jeżową, która właśnie karmi maluszki które zostały w gnieździe i taki jeż zginie, a maluszki zginą z głodu, śmiercią głodową więc apel mhm. do ludzi, żeby trochę bardziej wyobrażali i pamiętali, że oprócz nas oprócz ich upilków, psów, są jeszcze bezbronne zwierzaczki, jeże. No i właśnie tutaj myślę, że będziemy mieli sporo takich słuchaczy, którzy, którzy mają więc myślę, że to będzie dobry apel, który pewnie będziemy powtarzać. Zresztą ja sobie myślę tak dzisiaj rozmawiałem, że pewnie jeszcze co, co jakiś czas, myślę, że warto by będzie powtórzyć może na, może wziąć jakiś jeden, jeden taki drobny element z, z tego i powtórzyć taką rozmowę, bo, bo jest to temat, myślę, no, no właśnie myślę nawet nie myślę, a wiem, że to jest temat, który w społeczeństwie w ogóle jest nieznany. Ta, ta przyjemność będzie po naszej stronie, jeżeli pan jeszcze z taką akcją się zwróci. No to cztery razy w roku, bo naprawdę jest dużo mm. do powiedzenia, jak postępować z jeżami właśnie w czterech porach roku. To jest, gdy spotkamy jeża zimą, na śniegu, na mrozie, a nie spotykamy i to naprawdę dużo. Co, jest, co zrobić z jeżem, gdy spotkamy go wiosną? Co zrobić, gdy spotkamy w środku lata? A co zrobić, gdy spotkamy jesienią, zbliżają się mrozy? Za każdym razem co innego trzeba robić. I jest to doskonała okazja, żeby nawet te przynajmniej cztery razy w roku E, właśnie po, nie tylko porozmawiać, ale porozmawiać w tej formie, żeby czegoś nauczyć. No i świetnie, i właśnie dał mi Pan dobry pomysł na, na, na, na, tak, na taki cel, możemy się właśnie co te co, co, co, co, co kilka razy w roku, przy, przy każdej, cztery razy w roku przynajmniej taką nagrać audycji jak dobrze, ja w bardzo takim razie proszę. bardzo bardzo dziękuję naszym gościem był pan Jerzy Zembrowski, przez stowarzyszenia Nasze Jerze, które to stowarzyszenie i ich działalność możecie spotkać na stronie naszejerze.org jeszcze raz bardzo panu dziękuję a e, dla was mówił Krzysztof Burzyński, do usłyszenia dziękuję, kłaniał się czy to mały, czy to duży radio mu służy www.dokast.pl się pisze Diozyast.pl